że Przykro mi, żadnych odwiedzin. Co? Żadnych odwiedzin? To żart? Takie są zasady. No ale jak to? Naruto, to jest szpital. Ucisz się. O, Kakashi-sensei! Mam pewną prośbę. Zaczekaj. Wiedząc, o co chcesz poprosić, znalazłem ci już nowego trenera, który przygotuje cię do finalu. A, um, zaraz! Czemu ty mnie nie trenujesz, sensei? Mam na głowie inne sprawy. Nie mam dla Ciebie czasu, Naruto. Uh... Hej! Aha! Wolisz trenować Sasuke, zgadłem, Kagashi-sensei? Naruto, nie narzekaj. Słuchaj, znalazłem Ci jeszcze lepszego nauczyciela niż ja. Tak? Kto to? To ja. Huh? O, ty! Nie okrzę, saniec. Powrót Ebisu. Najcięższy trening Naruto. Nie, tylko nie on! To jakaś ściema! Ze wszystkich ludzi musiałeś wybrać akurat jego? To porażka! On jest słabszy ode mnie! Czemu tak sądzisz? Poważnie, żałuj, że go nie widziałeś. Na widok mojego harem jutsu zupełnie się posypał! Transformacja! O nie, tylko nie to... Harem -jutsu? Och, to nic takiego. Taki mały żarcik. <śmiech> Słuchaj, zawrzyj mi umowę. Będziesz cicho, a ja zapłacę za każdą potrawę, jaką zechcesz. Grill, ramen, wszystko. Co tylko chcę? No, no. Nie miałem pojęcia, że się znacie. <śmiech> o tak. Stara znajomość. Do końca życia będzie mnie tym dręczyć. Nadal nie łapie czemu, to musi być on. No bo... nie było nikogo innego? Słuchaj, gdyby nie prośba Kakashi'ego, nigdy w życiu nie zgodziłbym się ciebie trenować. No to bez łaski. Ej, panowie, uspokójcie się. Posłuchaj, Naruto, mylisz się co do Ebisu Senseja. To wyjątkowy Jonin, nauczyciel szkolący tylko elitę. Szczerze mówiąc, jest lepszy niż ja. Hmm... W każdym razie, z trójki geninów w siódmej drużynie to właśnie twoje podstawowe umiejętności potrzebują największego dopracowania, dlatego chcę, byś się na nich skupił. Zaraz, jedną chwilę! Poważnie mówisz, że jestem gorszy niż Sasuke czy Sakura? <Sigh> Naruto, bez względu na to, ile umiejętności posiądziesz, podstawy pozostaną podstawami i musisz je dopracować. Jeśli więc chcesz stać się silny, to się ucisz i zacznij uważać. Dobrze, Bisu-sensei. Zostawiam go w twoich rękach. Zrobię, co się da. Wiem, że to ci się nie podoba, ale to dla twojego dobra. Daj z siebie wszystko. Rusz się. Zaczynamy. Słuchaj, ja tego nie kupuję. To chyba jakiś koszmar. Nawet jeśli potrzebuję popracować nad podstawami, to jak mam to niby zrobić, jeśli mój nauczyciel jest słabszy ode mnie? Wypraszam sobie. Kogo tu nazywasz słabym? A jak myślisz? Widzisz tu kogoś innego? Jeśli chodzi ci tylko o moją reakcję na to niedorzeczne Jutsu, to byłem zaskoczony. To wszystko. Nie oceniałbym wojownika po jednym incydencie, który miał miejsce dawno temu. To nie ja wylądowałem na łopatkach. <śmiech> w porządku. Urządźmy mały test, dobrze? Hmm? Naruto, spróbuj ode mnie uciec. Hmm? Mówię poważnie. Pobiegnij tak szybko, jak potrafisz. Jeśli uciekniesz przede mną, zrezygnuję ze szkolenia. Serio? Obiecujesz? Oczywiście. Co więcej, wiem, że wolisz Kakashiego, więc przejmę część jego obowiązków, żeby to on mógł cię trenować. Tak? Naprawdę? Oczywiście. Elitarny Johnin nigdy nie cofa danego słowa. Wszystko jednak zależy od tego, czy przede mną uciekniesz. Ramy to najprostszy zakład w życiu. Nara, frajerze. <głosy> Bułka z masłem, bujaj się, frajerze, wyślę ci kartkę z pozdrowieniami. Ha! ha. Zgubiłem go, teraz ten cienias będzie musiał przyznać, że ma do czynienia z wybitnym ninja. Jesteś pewien? No? Jeśli tylko na to cię stać, odpuśćmy sobie i nie marnujmy mojego czasu. Tak? Nie tak szybko. Jeszcze nie widziałeś wszystkiego. Nie! To dopiero rozgrzewka. Trzeba przyznać, że ten nadęty sztywniak jest lepszy niż myślałem. Uuuh. Idziemy. A -a. <zysy> <zysy> <zysy> Panuj nad sobą, Ebisu. Hehe, <głos> znów to samo. Nie może oderwać wzroku od dziewczyny. Co ty właściwie wyczyniasz, naród? Oh. Całkiem niezły pomysł, ale to za mało. <głos> no dobra. Spróbujmy tego! Cieniste klonjutsu! Na co czekasz? Złap nas, jeśli potrafisz! Znowu nieźle. Niestety, nie tylko ty umiesz wykonać cieniste klon jutsu, przyjacielu. Nie uciekniesz mi! Ech. Ech. Ech. Tylko nie on! Ech. Ech. No nie, mam ciebie dosyć. Świetnie, jednego mniej. Ja! Dwóch mniej. Mam cię. Dokąd się wybierasz? Ha! Mam cię. Nie ruszaj się. Nie znam To jak? Poddajesz się? Nie! Nie! Ty! Działasz mi na nerwy, wiesz o tym? Nie możesz zostawić mnie w spokoju? Ale wtedy nie byłby to pościg. Przecież mam cię złapać. Pamiętasz? Hmm, ma rację. Mam nadzieję że teraz masz lepsze zdanie o moich umiejętnościach. Jeśli masz dość, to zacznijmy trening. A wypchaj się swoim treningiem! I tak jakoś się ciebie pozbędę. Tylko Kakashi może być moim trenerem. Albo on, albo nikt inny. Widzę, że woda nie ostudziła twoich emocji. Nie. Nie. Nie. No proszę... Zamieniliśmy się rolami. Zamiast uciekać, chce mnie zaatakować. Cóż Kakashi zawsze powtarza, że to nieprzewidywalny, uparty ninja? Czas, żebym to ja ci dał szkołę! Nie! Ha? To był klon? Nie. Przykro mi, Naruto. Tę grę przegrałeś. Niech to szlak. Jedno zwykłe ramen i jedno ramen z grillowaną wieprzowiną. Smacznego. Posłuchaj, Naruto. Miałem okazję z bliska przyjrzeć się twojej technice. A dodając do tego wszystkie wskazówki od Kakashi'ego, dochodzę do wniosku, że twoim najsłabszym punktem jest kontrola czakry. <grym wiosenie> kontrola czakry? Dokładnie. Jeśli porównać twoje umiejętności z umiejętnościami twoich przyjaciół, sakur i Sasuke, twoje braki stają się oczywiste. <grym wiosenie> jak wiesz, aby efektywnie wykonywać ninjutsu, jak i genjutsu, ninja musi najpierw wzmocnić swoją czakrę. Halo, panie Mondralo! Każdy to wie! Na to liczyłem. A więc porównajmy cię z twoimi przyjaciółmi. Może wtedy nareszcie zrozumiesz, jak słabe są twoje umiejętności. Ty to jednak nie umiesz być miły. Jak ustaliliśmy, ja płacę za jedzenie, a ty siedzisz cicho. Najpierw przyjrzyjmy się, jak Sakura przygotowuje się do klon Jutsu. Jest perfekcyjna w gromadzeniu odpowiedniej ilości czakry i właśnie dlatego może tworzyć klony, nie marnując swojej energii. Jeśli chodzi o Sasuke, trzeba przyznać, że w gromadzeniu czakry nie jest aż tak dobry jak Sakura. Klon Jutsu! Jednakże jego panowanie nad czakrą jest tak doskonałe, że może stworzyć pięć klonów z równą łatwością jak Sakura. Wynik jest więc ten sam, choć Sasuke zużywa więcej czakry niż Sakura. Co ty nie powiesz, a myślałem, że Sasuke jest we wszystkim najlepszy. Przestań szczerzyć zęby. Nie masz żadnego prawa się z nikogo śmiać. Czemu? Bo nie jesteś dobry ani w kumulowaniu czakry, ani w jej kontroli. By stworzyć klony, zużywasz jej więcej niż ktokolwiek inny. Co jest? Musisz się znacznie bardziej wysilić. Mimo wysiłku, czasu i zmarnowania znacznie większej energii niż Sakura czy Sasuke, nawet wtedy, w najlepszym wypadku, możesz stworzyć dwa klony. Szczerze mówiąc, przy użyciu tej samej ilości czakry, Sasuke lub Sakura mogliby stworzyć 10 klonów. Sam widzisz, jak wielkie są różnice między wami, a to tylko jedno jutsu. No, może trochę przesadziłem w tym porównaniu Naruto, ale chodzi mi o to, że marnujesz zbyt wiele energii na zbudowanie swojej czakry. Musisz usprawnić kontrolę, to wszystko. Skoro jestem taki beznadziejny, to dlaczego czasami miałem lepsze wyniki niż oni? To nie to samo! To dlatego, że masz w sobie nieludzkie rezerwy energii i wytrzymałości! Z drugiej strony, jak oczekiwać, żeby osiągnął kontrolę, mając w sobie czakrę lisa o dziewięciu ogonach? Posłuchaj. Obaj wiemy, że jesteś silny, Naruto, ale możesz być jeszcze silniejszy i ja ci pomogę. Naprawdę? Powaga? Oczywiście, że tak. Gwarantuję ci. Jeśli jesteś gotów, zaczynajmy. Proszę pana, rachunek. O, zapomniałem. <grystanie> <grystanie> Naruto! Dziękuję, zapraszamy ponownie. Nie rozumiem, co my tu robimy. Będziesz mnie uczył, jak poprawnie myje się uszy? Nie całkiem. Ale masz rację, będę cię teraz uczył. Hmm? To tutaj. Proszę bardzo. Kąpiel? Dobra, o co tu chodzi? Nie mów do mnie takim tonem. Mówiłem ci już. To część twojego treningu. Dobrze, to może zacznijmy od początku. To co tutaj trenuję? Nauczę cię teraz chodzić po wodzie. Co? O co teraz chodzi? Nie, to jakiś żart. I ty serio myślisz, że uwierzę, że umiesz chodzić po wodzie? Oczywiście, że umiem! <śmiech> Z tego, co mi mówił Kakashi, wiem, że umiesz się już wspinać na drzewa bez użycia rąk, tak? To będzie bardzo podobne. No, nie wiem. To było dawno temu, a ja nie mam za dobrej pamięci do głupot. We wspinaniu na drzewa najważniejsze jest zebranie czakry w punktach styku i równomierne jej uwalnianie. Oczywiście, drzewa są nieruchome, więc uwalnianie czakry jest równomierne. Innymi słowy, jest to świetne ćwiczenie na rozwinięcie kontroli nad czakrą. Żeby chodzić po wodzie, musisz nie tylko zebrać czakrę w punktach styku, ale też ciągle kontrolować tempo jej uwalniania, aby utrzymać równowagę na zmiennej powierzchni wody. Uh -huh. Jest to o wiele trudniejsze niż utrzymywanie równomiernego przepływu energii. Ale właśnie o to chodzi w kontrolowaniu czakry. Trzeba umieć uwalniać ją równomiernie lub w sposób zmienny, rozumiesz? Uh, piąte przez dziesiąte. Może będzie łatwiej, jeśli ci to pokażę. Najpierw zbierz czakrę w podeszwach stóp. Następnie ostrożnie skalibruj ilość uwalnianej energii tak, aby utrzymać równowagę. Proszę, widzisz? Tak to się robi. Wypas! Ja! Dobra, teraz ja spróbuję. Najpierw zebrać czakrę w stopach. A potem skalibrować, cokolwiek to znaczy. Niezupełnie. Ojej, nie mówiłem, że to gorące źródło? Raczej powinieneś unikać tej wody. Ugotujesz się jak rak. Bardzo śmieszne. Uda mi się. Teraz dam radę! Hmm. Brawo, dzisiaj się wyjątkowo starasz ko na Hamaru. Świetnie. W końcu mój trening odnosi skutek. Czy to nie czas na kolejny zaskakujący atak na lorda Hokage? Nie, ja już się tym nie zajmuję. Niesamowite. Miło mi to słyszeć. A więc zrozumiałeś, że najlepszym skrótem do zostania Hokage jest słuchanie moich lach? Tutaj nie ma skrótów. Hmm? Naruto mi to powiedział. Powiedział mi, że muszę się uczyć, jeśli chcę zostać Hokage. Ja cię kręcę. Chyba zaczynam łapać. Niesamowite. On ma rację. I pomyśleć, że już zaczął to pojmować. Nigdy nie sądziłem, że zajdzie tak daleko. Rzeczywiście, nie ma skrótów. W niczym. Być może byłeś dla Konohamaru lepszym nauczycielem niż ja. Chyba myliłem się co do ciebie, Naruto. Jest w tobie coś więcej niż tylko duch demona. Masz serce wspaniałego ninja wioski ukrytej w liściach. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięki montaż Jacek Gładkowski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Łukasz Lewandowski, Adam Pluciński, January Brunow, Brygida Turowska, Cezary Kwieciński, Tomasz Marzecki, Joanna Pach, Marcin Przybylski i inni.